Podcastu Polski Detroit było tematyczne, troszkę o koszykówce, troszkę o e, hokeju, o innych rzeczach, może mało związanych z Detroit. Dzisiaj Typowe polskie Detroit, czyli o różnych sprawach związanych właśnie z tym miastem. Jakiś czas temu przeprowadziłem wywiad z bardzo miłymi paniami zaangażowanymi w pomoc imigrantom tutaj w Detroit, przede wszystkim latynoskich emigrantów wspiera organizacja, którymi, których przedstawicielkami były właśnie te kobiety, ale też pomagają innym i podczas już rozmowy po wywiadzie dowiedziałem się, że jest bardzo ciekawa strona New Economy Initiative for Southeast Michigan i tam mo mo można się dowiedzieć o tak zwanym Global Detroit Study, czyli badaniach na temat Detroit, badania jakich Pływ, e, ludzie urodzeni poza Stanami Zjednoczonymi e, mają na ekonomię Detroit. E, może nie będę mówił o szczegółach, ale e, na stronie właśnie o tej, o której powiedziałem i której link znajdziecie, do której link znajdziecie na stronie polskidetroit.com znajduje się raport, e, 214 stronicowy e, pełen raport e, właśnie na temat e, Global Detroit. E, są też i skrócone wersje jeśli nie macie zbyt dużo czasu, żeby czytać ale na pewno polecam żebyście się z tym zapoznali jeśli mieszkacie w Detroit bardzo dobrze przygotowany raport, także serdecznie zapraszam no i cóż, no przyszła zima, może nie jest jeszcze zbyt biało na dworze, na zewnątrz a jeszcze nie było ani jednego dnia śnieżnego w Detroit, z czego wszyscy się bardzo bardzo cieszą, już święto dźwięk czynienia za dwa, za dwa tygodnie, a, a jeszcze ani razu nie jeździłem po, po, po, po białych drogach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 jest człowiek, który tym się zajmuje. 250 dolarów, facet wchodzi na słup, podłącza wszystko, no i tyle. I macie po prostu prąd za darmo. Żadnych rachunków, żadnych innych kosztów, tylko 250 dolarów. Minusy takiej imprezy? No cóż, po pierwsze facet może zginąć, bo nie jest on oczywiście elektrykiem, tylko człowiekiem, który to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 dot com. i rzeczywiście no, możecie zobaczyć jak naprawdę wygląda Michigan, jedna z moich ulubionych to Royal Oak odcinek z 8 września, obejrzyjcie zobaczcie jak wyglądają ludzie, którzy spotykają się i przechadzają po ulicach jednego z najbardziej popularnych miast wchodzących w skład metropolii Detroit no dobrze, co jeszcze ciekawego, a, najważniejsze, zapomniałem, Arte w kawałku polski podcasting znalazł się wreszcie na musicalley.com, kiedyś to było Podsafe pod Music Network, teraz został przemianowane na Music Alley, dla tych wszystkich, którzy słuchają polskich podcastów, ci podcasterzy, którzy... I taka krótka informacja, że ci którzy, podcasterzy, którzy starają się nie łamać praw autorskich, to swoją muzykę właśnie biorą z portalu musicalley.com. No i tam właśnie, tak jak powiedziałem, znalazł się kawałek polski podcasting w wykonaniu Artego. Serdecznie zapraszam wszystkich polskich podcasterów, żeby ściągali ten kawałek, prezentowali go w swoich podcastach, a słuchaczy też zapraszam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 no i jeszcze dwie krótkie informacje, też związane myślę tutaj z moim życiem w Detroit. Parę tygodni temu mówiłem o tym, że najprawdopodobniej będzie mi dany spotkać się z osobą, którą bardzo szanuję, która... Um, odcisnęła wielkie piętno na historii, najnowszej historii Polski e, ta osoba jest przez niektórych krytykowana e, przez e, myślę większość ludzi e, podziwiana e, Na zawsze, no wiecie dobrze jeśli się nic nie robi, no to wtedy nie jest się skazanym na krytykę, na krytykę lub na różne tam odmienne opinie społeczeństwa, no, ale jak coś się robi no to Zawsze tak jest, że ktoś się znajdzie e, krytykujący. E, no ale ale, ale reasumując, e, dzięki uprzejmości misji polskiej e, tutaj w Orchard Lake w Michigan e, mogłem spotkać się z panem Lechem Wałęsą, e, byłym prezydentem, e, laureatem Nagrody Nobla. E, mogłem zrobić sobie z nim zdjęcie, uścisnąć dłoń, wymienić parę zdań. E, także naprawdę niesamowite przeżycie a no cóż tak jak powiedziałem czekałem na ten dzień, no ale udało się także bardzo dziękuję Misji Polskiej jestem naprawdę wdzięczny zdjęcie oczywiście możecie zobaczyć na w, w nie w komentarzach tylko w jeśli klikniecie na czytaj dalej na polskim Detroit, tam będzie to zdjęcie malutkie, bo niezbyt dobrze wyszliśmy z panem e, prezydentem na tym zdjęciu, e, ale naprawdę no, niesamowite przeżycie no i, i takie, takie może moje e, prywatne odczucie, e, pan prezydent mimo e, już swoich lat e, nadal tryska humorem, nadal wie jak zaciekawić tłum jak mówić żeby być słuchanym, także naprawdę niesamowita sprawa i cóż jeszcze miałem powiedzieć na sam koniec, aha no właśnie, może dzisiaj taki troszkę chaotyczny ten podcast ale obiecałem jakiś czas temu słuchaczowi polskiego Detroit z Polski, że powiem kilka słów a propos telefonii komórkowej, no wiem, że to w żaden sposób nie ma nic wspólnego z tym, co, co, co dzisiaj w podcaście mówiłem ale ale ale tak na szybko I, i tak jak mówię, no troszkę troszkę taki nieład mi się tutaj wkradł do dzisiejszego epizodu, no ale, ale, ale już przechodząc do rzeczy tak jak mówię, telefony komórkowe ostatnio dostałem w pracy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 Także też ktoś tam w firmie będzie jeździł, co miesiąc będzie płacił za ten mój telefon, ale e, ja żadnego kontraktu, czy nawet ludzie z firmy nie podpisują. E, telefon kosztował 29 dolarów, sam aparat. E, pierwszy miesiąc 40 dolarów e, rachunek, także raptem za to, żeby móc mieć telefon bez kontraktu, e, płaci się tylko około 70 czy 80 dolarów. Myślę, że naprawdę to jest dobry model biznesowy dla tych wszystkich, którzy nie chcą na dwa lata się e, związywać z jakąkolwiek kompanią e, komórkową e, druga rzecz, dobra to jest też dobre rozwiązanie dla mieszkańców e, biednych mieszkańców miasta Detroit, dlatego że no niestety oni czasami nie mają pieniędzy na to żeby zapłacić jakiś rachunek e, i no niestety jak się nie zapłaci na przykład w AT&T czy w sprincie rachunku przez miesiąc czy dwa telefon jest wyłączany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 Ale z drugiej strony, tak jak powiedziałam, myślę, że to jest dobre, uczciwe dla tych, którzy, którzy, którzy są biedniejsi i których nie stać, żeby co miesiąc płacić za komórkę. No dobrze, tak jak mówię, dzisiaj straszny chaos w podcaście, mam nadzieję, że mi wybaczycie. Najprawdopodobniej w środę wybieram się na naprawdę wspaniałe widowisko, ale na razie nic nie powiem. Jeśli chcecie więcej informacji, jeśli rzeczywiście będę mógł pójść w środę tam, gdzie zamierzam, to e, oczywiście znajdziecie informacje na stronie polskiedetroit.com możliwe, że będę na bieżąco e, relacjonował to wydarzenie na moim Twitterze także jeśli macie konto na Twitter to zapraszam mój login to polskiedetroit, razem pisane a możliwe też, że będę w stanie przeprowadzać live streaming czyli relacje na żywo relacje wideo ale tak jak powiedziałam, jeśli będzie taka możliwość to kilka dni wcześniej, może w poniedziałek może we wtorek umieszczę informację na stronie polskidetroit.com i tam będziecie już wiedzieć o której godzinie możecie sobie włączyć stronę i bezpośrednio będę mógł relacje wideo przeprowadzić, ale tak jak mówię, na razie jeszcze nie jestem pewien dlatego nie mówię o tym głośno OK, eee, a jeśli, jeśli już wszystko będzie dograne, no to wtedy po prostu zajrzyjcie we wtorek na polskidetroit.com i tam będzie więcej szczegółów. Dobrze, już więcej nic nie mówię, dzisiaj totalny chaos, przepraszam bardzo. Eee, na sam koniec ARTE, polski podcasting, ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się, do następnego weekendu. Na razie. Hej! ARTE polski podcasting 2010.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 Pięciu lat hula, non-stop eterze Wciąż rośnie pula spostrzeżeń i zwierzeń Odcinku więcej tu niż w dynastii Jedna też marka, polski podcasting Pod Pięciu lat hula, non-stop w eterze Wciąż rośnie pula spostrzeżeń i zwierzeń, z zwierzeń Odcinku więcej tu niż w dynastii Jedna też marka, polski podcasting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 To jest twój sposób emisji głosu Podcasting to jest twój sposób emisji głosu Miliony osób kocha polski podcasting To darmo rozwój istoczny jak plastik